Cześć, tu Bartłomie Igła. Dzisiaj zapraszamy was na noworoczne pytania arystokratów. Najpierw wilko powie wam czego życzy sobie w nowym roku, następnie książę Małpie idąc w jego ślady podzieli się z nami swoimi najgłębszymi pragnieniami. A na koniec mocny Bogdan zaprasza na noworoczną intelektualną siłownię, bo od ćwiczeń nawet w Sylwestra przerwy sobie zrobić nie można. Ja z kolei chciałbym wam wszystkim na ten nowy rok przypomnieć, że na świecie nie jest tak źle jak może się nam wydawać. Wbrew pozorom biedy jest coraz mniej, edukacja jest lepsza, średnia długość i jakość życia ciągle się poprawiają. I to nie tylko w Europie czy Ameryce Północnej, ale też w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Dla przygnębionych perspektywą najbliższych kilku, kilkunastu lat polecam krótki wykład Hansa Roslinga, statystyka i profesora zdrowia międzynarodowego z Instytutu Karolińska, który w piękny sposób pokaże Wam, że może jednak nie ma się czym martwić. Link znajdziecie na arystokraci.wordpress.com ja się już żegnam i zapraszam na listę życzeń redaktora Wilka. Szczęśliwego Nowego Roku! Drodzy słuchacze, Witam Was w specjalnym, świątecznym programie Nowy Rok z Wilkiem. Znacie mnie i słuchacie, więc pewnie spodziewacie się, jako noworocznego przemyślenia, swego rodzaju litanii o umierających murzynach, wybijaniu arabskich terrorystów, wsiach takich jak Kraków czy Kraków, wprowadzeniu kary śmierci, eutanazji, aborcji i tym podobnych spraw. Otóż nie, tak się nie stanie. Zamiast tego stworzyłem listę życzeń, których spełnienia chciałbym w nadchodzącym roku. Żeby ludzie nauczyli się, że rok 2000 był tylko raz i nie istnieje taka forma gramatyczna jak 2011 czy 2002. Żebym nie musiał więcej oglądać twarzy Jimmy'ego Olesa, gdy wchodzę na Wikipedię. Żeby wyprostowano krzywą wierzę w Pizie. Żeby ludzie piszący komentarze na onecie dostawali sraczki, ilekroć zechcą napisać komentarz. Żeby Kościół katolicki się nie zmienił i umarł śmiercią naturalną, tak jak mu to pisane. Niekoniecznie na krzyżu. Żeby Jarosław Kaczyński poszedł w ślady brata. Żeby w Indiach policjanci jeszcze celniej strzelali. Żeby było cieplej. Żeby skończył się ten, tak, burdel związany z katastrofą spolańską. Żebyśmy wygrali wojnę w Afganistanie i tym razem nie zaczynali od razu kolejnej. Żeby Justin Bieber zrozumiał, czym jest i przestał. Żeby wreszcie skończył się rok Chopinowski. Żeby granica między ludźmi a zwierzętami była wyraźniejsza żeby kredyty taniały żeby marszałek Piłsudski stał, żeby przesunęła się granica na Odrze wszystko jedno w którą stronę żeby księże impotenci też mieli szansę zaliczyć na koniec semestru żeby papież nie był już Jugend, żeby klan się skończył żeby ludzie zrozumieli, że autobuścy się nie rozciągają i żeby przestali pchać się jak bydło żeby Barack Obama był biały i żeby za rok lista moich życzeń była krótsza a teraz będzie refleksja na przyszły rok. Będzie również szary, długi i smutny jak ten poprzedni. Uświadomicie to sobie dopiero jak wytrzeźwiejecie w okolicach 2 stycznia, a 3, gdy pójdziecie do pracy, dopiero zrozumiecie, że w przejściu z 31 grudnia na 1 stycznia nie towarzyszy żadna magia. Także 3 stycznia ostatecznie zapomnicie o wszystkich bzdurnych, noworocznych postanowieniach. Grubi znów zaczną się obżerać, Studenci przestaną choćby myśleć o nauce, a wszystkie wydumane zmiany w życiu zostaną odłożone na stos przyszłorocznych postanowień. Smutne w tym wszystkim jest to, że w głębi serca czy rozumu wiecie, że to prawda. Tak więc, drodzy słuchacze, szczęśliwego nowego roku. Dziękuję. Żegna was, redaktor Wilk. Roku 2010. Długo karmiłeś nas swoim czasem A teraz sam znalazłeś się w potrzasku przemijania Jakież to bolesne musi być dla ciebie A tam, na horyzoncie rok 2011 rok oblizujący się obleśnie na myśl o pokryciu nas tymi dniami Oto jest właściwy bieg rzeczy Jedyna w świecie droga bez rozstajów Co jednak na tej drodze odnajdziemy Tego nie sposób przewidzieć Ale może mieć nadzieję nie nadzieje, wiarę, potężną, niezłomną wiarę, że ten rok sprowadzi do naszej ojczyzny kolę waniliową. I nie, nie jako drogi import z Niemiec sprzedawany w ekskluzywnych delikatesach. Chciałbym, by w każdym supermarkecie, w każdym sklepie spożywczym, w każdym barze i restauracji była do kupienia kola waniliowa by jej smak. Ten smak, który doprowadza kubki smakowe do stanu dzikiej, nieokiełznanej ekstazy stał się dostępny dla każdego Polaka. Niech to marzenie się rozprzestrzenia. Niech stanie się wspólnym, duchowym dobrem naszego narodu. A wkrótce, już wkrótce, nasze lodówki będą dumnie dzierżyć w swych półkach pękate butelki kolei waniliowej. Siłownia. Witajcie wszyscy na intelektualnej siłowni. Dzisiaj z okazji Sylwestra rozpoczniemy od żartu z morałem. Jest koniec grudnia. Na siłowni spotyka się dwóch przyjaciół. Pierwszy pyta drugiego Hej stary, co robisz na Sylwestra? A drugi odpowiada mu na to klatę i biceps. Z tego starego żartu płynie prosty morał. Dzisiaj nie będzie żadnego specjalnego odcinka. Zrobimy trening. A jako przyrząd do ćwiczenia naszego mózgu weźmiemy problem genetycznie modyfikowanej żywności. Genetycznie modyfikowana żywność, zwana też GMO, czyli Genetically Modified Organisms, to organizmy, których skład genetyczny został celowo zmieniony przez człowieka w celu np. zwiększenia ich odporności, przedłużenia trwałości, zwiększenia masy czy też zmniejszenia zawartości toksyn bądź wzbogacenia ich o substancje odżywcze takie jak witaminy etc. etc. Genetyczne modyfikacje, pomimo iż pozornie rozwiązują wiele problemów, ciągle spotykają się z bardzo dużym sprzeciwem społecznym, szczególnie wśród środowisk zorientowanych ekologicznie. Już szybkie wygooglowanie hasła GMO pozwala zobaczyć skalę problemu i główną, bardzo przykrą przyczynę za nim stojącą. Poza stronami organizacji przeciwnych popularyzacji GMO natykamy się bowiem na kilka bardzo niepokojących obrazków płód w pomidorze, pomidory i kukurydza nastrzykiwane dziwnymi, niebieskimi substancjami. Widać z tego, że większość krytyki GMO bierze się z kompletnej niewiedzy. Proces powstawania GMO to powielanie lub zwiększanie aktywności genów zawartych w organizmie lub też wprowadzanie nowych genów do kodu genetycznego modyfikowanego organizmu, a uzyskuje się to albo poprzez tradycyjne krzyżowanie organizmów, albo w najgorszym przypadku przez subtelną inżynierię genetyczną. W żadnym wypadku nie jest to nastrzykiwanie organizmów radioaktywnymi substancjami. Każdy zatem, kto pamięta z lekcji biologii, co to jest gen, wie, że odpowiedzialny jest on za produkcję białek. Jedyne więc o co musimy się martwić to to, że zmodyfikowany genetycznie organizm wyprodukuje za dużo albo za mało jakiegoś białka i poprzez nieszczęśliwy zbieg okoliczności stanie się szkodliwy dla osoby go spożywającej. Jest to zdarzenie tak mało prawdopodobne i jak się wydaje tak łatwe do sprawdzenia, że od tego momentu ja z chęcią będę wcinał dowolną ilość genetycznie zmodyfikowanej żywności. W tym właśnie miejscu, żeby nie było, że spłaszczam temat, bo w intelektualnej siłowni zawsze bierzemy wszystkie kontrargumenty na kratę, chciałbym zauważyć, że przeciwko GMO występują nie tylko laicy, ale także naukowcy, którzy przynajmniej teoretycznie znają się na tej tematyce. Ich argumenty z grubsza opierają się na fakcie, że nieszkodliwość GMO nie została jeszcze w sposób przekonywujący udowodniona. Ja też oczywiście nie mogę wam zagwarantować, że GMO jest nieszkodliwa, ale odpowiem wam anegdotą z własnego życia. Gdy idę do sklepu kupić kosiarkę i w dziale ogrodniczym widzę urządzenie składające się z nagich ostrzy umieszczonych na luźno poruszających się ramionach, chcę od sprzedawcy, żeby przekonał mnie, że to urządzenie mnie nie zabije, gdy będę kosił trawę. Gdy natomiast natknę się na solidne i dobrze osłonięte urządzenie ze szwedzkiej stali, będę potrzebował dobrej argumentacji, żeby nie odpalić go w swoim ogródku. Genetycznie modyfikowana żywność jest właśnie takim solidnym produktem ze szwedzkiej stali. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego nagle miałaby nam zrobić krzywdę. Oczywiście, że istnieje pewne drobne ryzyko, ale korzyści, które w zamian otrzymujemy, zwiększenie produkcji, zwiększenie trwałości żywności, dodanie jej dodatkowych składników odżywczych jest moim zdaniem absolutnie tego ryzyka warte. Więc serdecznie proszę ekologów, żeby następnym razem zanim zaczną przeciwko czemuś protestować przeczytali chociaż podręcznik do liceum, do biologii. Ale ekologom jeszcze w tym dziale się dostanie, bo to chyba po kapłanach najbardziej żerująca na głupocie ludzi grupa. I to pozwoliło mi w bardzo gładki sposób przejść do ostatniej części mojego działu, czyli do sylwestrowych życzeń. Życzę sobie i ludziom na całym świecie, ale szczególnie Polakom, bo to z nimi mam najwięcej styczności. Ja, mocny Bogdan, życzę im, żeby zmądrzeli. Chociaż trochę. Nie żeby zostali jakimiś tytanami umysłu ale chociaż żeby ich głupota przestała mnie aż tak kłuć w oczy. Dziękuję Wam za wspólny trening i do usłyszenia w przyszłym roku.